Nasze radio. To był nieszczęśliwy wypadek, mówią śledczy o śmierci Polaka na Maderze. Prezydent Meksyku chce oddać bilet na mecz otwarcia mondialu. Najpierw jednak zakaz używania fajerwerków, dziś w Warszawie, nie wszystkim się podoba. Marcin Krzemiński. Na początek Warszawa, gdzie dziś wiele ulic w centrum już wyłączona z ruchu, są ograniczenia dotyczące używania dronów i noszenia broni. Na to wszystko w związku z obchodami Święta Niepodległości i największym dziś zgromadzeniem ruszającym za dwie godziny Marsza